Na kaszubskich polach rzadziej spotyka się kukurydzę, a mimo to hodowla roślin Smolice proponuje szereg odmian, ale też daje szereg rad, w jaki sposób uprawiać kukurydzę na Kaszubach. O tym mówi pan doktor inżynier Henryk Cygert, główny specjalista do spraw hodowli kukurydzy w hodowli roślin Smolice. Panie doktorze, kukurydza nie jest popularną odmianą na Kaszubach. Jakie rady w takim razie? Jak do niej podejść, żeby się udała? Kukurydza coraz bardziej staje się popularna również na Kaszubach. W ostatnich kilku latach e, jej powierzchnia co roku wzrasta, nie tylko na południu Polski, ale i na Kaszubach. A to dzięki, e, dzięki temu, że e, hodowla wychodzi na wprost oczekiwaniom rolników i hoduje odmiany, które są w tych rejonach tych warunkach mniej korzystnych klimatycznie i glebowo przydatne już do uprawy na w tym na kiszonkę, szczególnie na kiszonkę w tych rejonie Polski. No tak, ale na tych naszych kaszubskich piaskach? Oczywiście. Kukurydza nie ma wysokich wymagań glebowych. Kukurydza rośnie również na glebach klasy piątej, tylko w dobrej kulturze. Gleba po prostu dobrze Przygotowana, uprawiona, dobry jest obornik na, pod kukurydzę, ale jednym warunkiem do uprawy kukurydzy są warunki wodne, uregulowane. Wtedy kukurydza nawet na Kaszubach się udaje i można uzyskać przyzwoity plon. A te nasze tradycyjne tutaj kaszubskie, pomorskie, bardzo suche czerwce, czy to nie zaszkodzi kukurydzy? Ee, raczej kukurydza największe wymagania e, wodne ma w okresie kwitnięcia. I jak kukurydza kwitnie, to wtedy potrzeba największej wody i w tym okresie to jest okres lipca. W tym rejonie to już pewnie będzie około 15 po, po 20 lipca. Wtedy już e, ten, e, wody w tym rejonie jest, e, jest już więcej i kukurydza potrafi te, wymaga, ten okres suszy. E, się przystosować i przeżyć, jak to można powiedzieć. Nawet to sprzyja jej, ponieważ kukurydza jak na wiosnę ma dużo wody, to jest, staje się leniwa i nie rozwija systemu korzeniowego. Jak od wiosny ma mniej wody, to ten system korzeniowy jej się bardziej rozwija i idzie w głąb gleby i wtedy okresy, jak takie lekkie są, niedługie braki wody typu czerwcu, to ona potrafi tę wodę sobie wykorzystać z gleby. Czyli ona robi się silna jak kaszubski chłop? Tak, robi się silna. Jak już wcześniej wspomniałem, gdyby miała na wiosnę i w tym na początku czerwca dużo wody, to ona staje się leniwa. Ona ma wszystkiego pod dostatkiem, płytki system korzeniowy i wtedy w lipcowo susze sierpniowe jej bardziej przeszkadzają, aniżeli właśnie w tym okresie początkowym, gdy ona ma mało wody. Czy można powiedzieć, że jakaś odmiana jest, czy jakieś odmiany są dedykowane na te właśnie trochę słabsze gleby? Mamy w naszym doborze kilka odmian, które w tych rejonach i w rejonach szła, e, o niższych wymaganiach glebowo, E, wodnych e, e, się dobrze sprawują i szczególnie proszę Państwa ja tutaj na, w tym rejonie uprzedzam rolników, żeby nie, nie siali odmian zbyt późnych, ponieważ odmiana wcześniej zdąży w okresie e, wzrostu swojego uciec przed tymi suszami, a te odmiany późne bardzo zareagują. E, z naszego doboru proszę pani, e, z odmian bardzo dobrze znanych i popularnych e, e, Będę mówił o odmianach nieco wcześniejszych, bo w rejonie tutaj Kaszu, północy Polski nie polecam powyżej V240 uprawiać, bo to jest zbyt, zbyt duże ryzyko uprawowe, ale z odmian, które w tym przedziale do V240 mamy, to jest taka odmiana jak Glejt, odmiana jak Lokata, odmiana z nowszych odmian to Skarb, bardzo nowych może Tonacja, to są odmiany, które w tych, na tych glebach spokojnie rolnicy mogą siać i na pewno uzyskają przyzwoitą kieszonkę dla swojego biedła. A jeszcze jedna sprawa, bo y, mówi się często o tym, że warto kukurydzę ścinać troszeczkę niżej, ze względu na to, żeby było więcej y, masy, a z drugiej strony wiemy, że jeśli ścinamy ją wyżej, y, to ta kukurydza jest strawniejsza i zdrowsza, dlatego że y, choroby grzyby lubią przebywać w tej najniższej partii łodygi. Jak Państwo zalecacie? Na jakiej wysokości ciąć? E, proszę Panią, my zalecamy przede wszystkim e, ze względu na jakość uzyska, uzyskiwania kiszonki, ponieważ jeśli w tej chwili w oborach wysokowidajnych, jeśli rolnik chce uzyskać od 8 czy tam powyżej nawet 10 tysięcy litrów mleka od krowi to musi być pasza bardzo dobrej jakości i, i wtedy właśnie tu zalecamy nieco wyżej kosić kukurydzę. Czyli ile 40 centymetrów? To, to, to wie pani to nie zawsze zależy trochę trzeba to mieć wzgląd na to na wysokość jaka ona wyrasta jak wysoko jest osadzona kolba no około 30-40 cm na pewno kosić, żeby uzyskać kiszonkę bardzo energetyczną, o koncentracji energii, ponieważ energia jest, jest zlokalizowana w kolbie, w ziarnie I, i też przestrzegam rolników właśnie przed zbyt wczesnym zbiorem tej kukurydzy. Co z tego, że kukurydza pięknie wyrosła, nakłady się wszystkie poniosło na, na uprawę tej rośliny, jak tracimy energię na samym końcu?